Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. Prawie 8 minut po południu. Ograniczmy korzystanie z telefonów komórkowych, bo są niebezpieczne, szczególnie dla dzieci. Takie zalecenie wydał rząd Francji. Również w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i Rosji eksperci zalecili jak najrzadsze korzystanie z telefonów. Zdania wśród naukowców dotyczące bezpieczeństwa związanego z używaniem telefonów są podzielone. Jednak ostatnie badania przeprowadzone w krajach skandynawskich pokazały, wzrost ryzyka wystąpienia nowotworu mózgu wśród użytkowników telefonów komórkowych. Jak twierdzi profesor Leonard Hardel, onkolog szwedzki, osoby, które zaczęły korzystać z telefonów przed 20 rokiem życia, mogą być pięciokrotnie bardziej narażone na rozwój glejaka złośliwego guza mózgu. Nie ma wątpliwości, że promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z telefonów najbardziej penetruje mózg dzieci. I nastolatków. Osoby dorosłe są na to promieniowanie bardziej odporne, co nie znaczy, że całkowicie bezpieczne. Pomyśleć, że jeszcze kilkanaście lat temu żyliśmy bez telefonów komórkowych, dziś wydaje się to po prostu niemożliwe. Pytanie, czy potrafię żyć bez telefonu komórkowego, za, a nawet przeciw. Moim gościem jest pani Aleksandra Postoła, korespondentka Tygodnika Wprost w Nowym Jorku, autorka artykułu Rak w komórce. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam za porę, bo wiem, że u Pani jakaś y, strasznie wczesna. <grym> Słońce jeszcze nie wstało, za oknem jeszcze jest y, ciemno, ale ja wstałam. <grym> w okolicach szóstej rano. Przerażający jest, <grym> przerażający jest ten Pani artykuł. Powołuje się Pani na opinię profesora Lenarta Hardela, którego cytowałem. Szwedzki onkolog no nie ma wątpliwości, że telefony komórkowe są szkodliwe. Czy tak? Y, owszem. To pokazały jego badania, y, które zostały opublikowane całkiem niedawno. Y, badał on dużą grupę ludzi, y, głównie ze Szwecji. Y, byli to użytkownicy wieloletni. Oni korzystali z tych telefonów 10 lat albo więcej. Y, szczególnie skupił się na osobach, które korzystają z telefonów komórkowych więcej niż 10 lat. Mm -hmm. No i niestety y, wyniki, wyniki pokaza pokazały, że y, osoby dorosłe u osób dorosłych to ryzyko wzrasta dwukrotnie, a tak jak Pan wspomniał, u osób, które zaczęły korzystać z tych telefonów w wieku dziecięcym albo w wieku nastu lat, są to młodzi ludzie w tej chwili, nawet to ryzyko jest pięciokrotne. Zapewne więcej powiedzą nam badania prowadzone dłużej. No w końcu telefon komórkowy to jest w miarę świeży wynalazek, ale o tym zapewne przekonamy się dopiero za kilka lat. Yy, owszem, yy, dlatego, że yy, nowotwory mózgu, zresztą jak większość nowotworów rozwijają się przez bardzo wiele lat. Yy, o nowotworach mózgu mówi się, że Potrzebują nawet 15, nawet 20 lat na, na objawienie się. no A wiemy, że mało kto tak długo telefon komórkowy posiada i, i z niego korzystał. Dlatego no, też niepokojące jest to, o czym wspominał profesor Dawid Carpenter mhm. z Uniwersytetu w Albany, że. Kolejna dekada dopiero może tak naprawdę przynieść no, zatrważające wyniki, jak, jak, bardzo, jak bardzo to ryzyko wzrasta. No właśnie, czytałem ten fragment. Profesor David Carpenter mówił o tym, że niedługo niewykluczone, że będziemy mieli do czynienia wręcz z epidemią raka mózgu. Wizja, tak. wizja przerażająca. Owszem, owszem. Natomiast no też jest, też jest takie pytanie, bo to jest cały czas bardzo kontrowersyjny temat i ci wszyscy naukowcy, z którymi rozmawiałam, oni podkreślają, że to ryzyko jest, natomiast również podkreślają, żeby nie panikować tylko zachować zdrowy rozsądek i pewną ostrożność z drugiej z strony, strony badano telefonów. na przykład duńczyków, o czym również pani pisze używających oczywiście telefonów przez ponad 10 lat i z kolei te badania nie wykazały jednoznacznie wzrostu zachorowań na raka nie wykazały tej zależności, o której rozmawiamy um, owszem dlatego ja właśnie też pytałam o te badania i, i o szereg innych badań Cóż, właśnie o to chodzi, że to jest kontrowersyjny temat i jedne badania wykluczają drugie. Naukowcy, którzy, którzy uważają, że te telefony jednak nam szkodzą, jednak nie są obojętne, mówią, że lepiej dzisiaj być ostrożnym, no, przysłowiowo dmuchać na zimne, niż za 10-20 lat, żebyśmy jednak się przekonali, że badania, które pokazały. Właśnie, zaleźń, bo pani, by były prawdziwe. pani przywołuje przykład badań nad szkodliwością, e, mm, szkodliwością palenia tytoniu. Pierwszym badaniom jeszcze z lat 30 XX wieku również ludzkość nie dawała wiary, ba w tamtych czasach jeszcze wręcz była moda na palenie, na eksponowanie. Palenia, Na przykład w filmach no, ludzie uobudzili się dopiero pod koniec lat 50., a tak naprawdę nieco później. Dokładnie. Y nie chciałem uwierzyć, ponieważ badania w latach 30. były prowadzone w nazistowskich Niemczech. W związku z tym nikt nie dawał wiary w, w wyniki tych badań. Jak wiemy, no nie od lat 60., kiedy się pokazały amerykańskie badania, zaczęliśmy zwracać uwagę na, na szkodliwość palenia, tylko tak naprawdę, nie wiem, w ciągu ostatnich 10 lat, prawda, jest, jest taka ostra kampania. Dlatego, no, jest pytanie, czy dzisiaj uwierzymy tym pierwszym doniesieniom, czy też będziemy je lekceważyć i może za 30 lat zaczniemy, zaczniemy wierzyć w wyniki W momencie kiedy będziemy mieli faktycznie wtedy Już yy, prawdopodobnie doskonałe badania Ponieważ będzie to nie wiem, 40 lat korzystania z telefonów komórkowych Będą doskonałe badania epidemiologiczne Pytanie jest, co chcemy poczekać Precyzyjnie udokumentowane Tak czy inaczej możemy ograniczyć negatywny wpływ Promieniowania telefonów komórkowych O czym dzisiaj w audycji również będziemy mówić Wrócimy do rozmowy Pani redaktor Jeszcze przed godziną 13 Dziękuję Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie w programie, czy potrafię żyć bez telefonu komórkowego? Panie Jakubie, witam, halo. Mm, dzień dobry. Dzień dobry. My, oczywiście się da, ale chciałbym, jeżeli pan by mógł powtórzyć na początku, to jakieś ograniczenia w Anglii i w Rosji? Nie ograniczenia, to są zalecenia. Zalecenia na przykład wydane przez ministrów zdrowia niektórych państw, aby ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych bo mi się przypomina akurat taka sprawa jak pewien polityk feliotonista zwrócił uwagę, mhm. że się tyczyła do maści, która też powodowała jakiś, mogła doprowadzić do nowotworu przy dłuższym używaniu i on zwrócił na taką uwagę, no kulał prawda, bolało go i powiedział, że wolę dwa lata wcześniej umrzeć, ale po prostu nie utrudniać sobie życia i nie kulać do końca życia. Czyli pan wolałby wcześniej umrzeć, ale nie rezygnować z telefonu komórkowego? To znaczy akurat ja na to patrzę bardzo obiektywnie, ja nie mam telefonu komórkowego i, i żyję tak radząc sobie. Całkiem nieźle, jak słyszę. Czy potrafię żyć bez telefonu komórkowego? Pani Katarzyna? halo, Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Pewnie nie potrafię żyć bez telefonu komórkowego, ale mam takie pytanie. Była taka opinia jeszcze kilka lat temu, że gdyby telefony komórkowe posiadały wystającą antenę, to nie emitowałyby fal elektromagnetycznych w prostym W mniejszym mózgu. stopniu, tak. W mniejszym stopniu. Dlaczego one nie mają tej anteny? Czy to tylko sprawa designu, który nam wszędzie jest tak jakby no wciskany? Mm -hmm. czy, to, czy to można przywrócić? Może to jest jak, jakieś lekarstwo na tą sytuację? Może Mniejszy. Pani Teresa jeszcze. Halo, dzień dobry, witam. pani Tereso. Dzień dobry. Mhm. Ja włączam się do tej dyskusji, dlatego, że dowiedziałam się chyba rok temu od znajomej, że na targach medycyny naturalnej siedzi jakiś pan, ja nawet miałam zanotowane jego nazwisko, który bardzo prostym sposobem unieszkodliwia, że tak powiem, telefony komórkowe, że wkładając jakąś Płytkę. płytkę, właśnie I, i mój mąż, który ja jemu to powtórzyłam uśmiał się, bo mówi, że to, nie bardzo wierzy, że to w ogóle jest, że gdyby coś takiego było, to chyba by producenci również zastosowali, czy ktoś na szerszą skalę by to może stosował i po prostu chodzi mi o to, czy to jest możliwe i może ktoś w tej sprawie się odezwie. Pani, teraz ja zapytam, aczkolwiek dzisiaj odkryłem, proszę sobie wyobrazić, w swojej marynarce specjalną kieszonkę na dole, taką na telefon komórkowy. I ta mhm. kieszonka jest wyłożona taką specjalną, błyszczącą, no można przypuszczać, że na przykład odbijającą falę elektromagnetyczną materią. Na ile ma to wpływ na ograniczenie szkodliwości tego promieniowania? Nie mam, ale zapytam. Pan Dariusz, jeszcze panie Dariuszu, witam. Halo. Witam, panie Kubo. Dzień, dobry. E, ja, dzień dobry. Ja uważam, że jest trochę źle postawiamy pytanie, czy godzimy się, czy potrafimy żyć bez telefonów komórkowych. Ja uważam, że pytanie powinno brzmieć, czy godzimy się umrzeć korzystając z telefonów komórkowych. Dlatego, że. Telefony komórkowe, no niestety, ale szkodzą naszemu zdrowiu, natomiast firmom, które produkują telefony komórkowe, no nie jest rękę przyznanie tego faktu, bo gdyby się okazało, że musieliby przyznać, to tak jak firmy tytoniowe musiałyby ułożyć duże, duże pieniądze na leczenie chorób związanych właśnie z korzystaniem z telefonów komórkowych, a onkologia jest to jedna z dziedzin bardzo, bardzo drogich rzeczy. Mimo pańskich sugestii, z całym szacunkiem pozostaniemy przy tym pytaniu, czy potrafię żyć bez telefonu komórkowego. Marcin Gruszka, rzecznik prasowy, operatora telefonii komórkowej Play. Posłuchajmy. Zgodnie z ostatnimi badaniami komórek w Polsce jest więcej niż użytkowników. Zatem można założyć, że każdy z nas tą komórkę ma i tak naprawdę na związek do komórki zależy tylko i wyłącznie od nas. Komórka rzeczywiście odgrywa bardzo ważną rolę. Mają niemal każdy w swojej kieszeni. Komórka spełnia wiele różnych ról. Jest z jednej strony oczywiście telefonem, służy do komunikowania, z drugiej strony jest aparatem fotograficznym, jest portfelem, jest dostępem do internetu, odtwarzaczem muzyki i tak dalej, i tak dalej. Tych funkcjonalności pojawia się coraz więcej i dlatego też wydaje mi się, że w przyszłości komórka będzie takim podstawowym towarzyszem życia większości ludzi. Mówiłem o tym, jak ograniczyć, proszę Państwa, negatywny wpływ promieniowania telefonów komórkowych. Wiadomo, że dzieci w zasadzie nie powinny korzystać z telefonów komórkowych. Rozwijający się mózg dziecka jest szczególnie podatny na szkodliwy wpływ pola elektromagnetycznego. Podczas rozmów, to drugie takie zalecenie, można, właściwie należy trzymać aparat nieco Oddalone od głowy. No, trudne do spełnienia, bo czasami po prostu niczego nie usłyszymy. Siła pola, krótko mówiąc, elektromagnetycznego w odległości 5 cm od głowy jest wielokrotnie słabsza. Najlepszym rozwiązaniem jest bluetooth, ewentualnie zestaw głośno mówiący. Wówczas to promieniowanie to jest jedna setna emitowana przez telefon komórkowy ciąg dalszy zaleceń nastąpi. Jak ograniczyć negatywny wpływ promieniowania? Telefon, który musimy mieć przy sobie, należy na przykład odwrócić klawiaturą w stronę ciała. Telefonu nie powinno się nosić w kieszeni, albo też blisko ciała. Nie należy też pozostawiać go blisko głowy w sypialni. 7 trójek kierunkowy 022, 24 minuty po południu. Za, a nawet przeciw. Pani Barbaro, witam. Halo. Dzień dobry Pani. Dzień Kubo. dobry Pani. Gratulacje z okazji wszystkich nagród, jakie Pan ostatnio dostał. I chciałam tak poza tym powiedzieć, że ja żyję bez telefonu komórkowego. Chociaż czasami by się przydał, żyję bez telewizji, no bo wie Pan, co tam jest. A... A tak w ogóle to yy, nawet ludzie dawniej nie budowali domów pod liniami wysokiego napięcia. Da, działki tam były tańsze. Coś w tym musi być. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pan Jacek jeszcze z nami. Panie Jacku, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja proszę pana, prowadzę działalność gospodarczą, 10 lat i nie posiadam telefonu komórkowego i... Jakoś daje sobie radę znakomicie. Okazuje się, że się da, że to możliwe? Tak, możliwe. To znaczy mam dwa telefony stacjonarne, jeden z pracy, jeden w domu, mm -hmm. ale komórki nie posiadam. Pan Grzegorz jeszcze z nami. Panie Grzegorzu, dziękuję. Panie Grzegorzu, halo? No już, ja właśnie chciałem poruszyć ten temat szkodliwości telefonu. Skoro samo rozmawianie nie jest szkodliwe. Jest szkodliwe pole elektromagnetyczne, no to dwa apele może by mieć i do producentów, i do firm, które oferują nam te telefony. Do producentów, żeby wróciły do starych modeli. Proszę pamiętać, że im gorszy mamy zasięg, tym większa moc musi wyjść z zadajnika i stąd na przykład mamy... To prawda wody. i stąd jeszcze jedno zalecenie, kiedy na przykład telefon ma słaby albo zmieniający się zasięg, ten sygnał nam skacze, na przykład w pociągu, to w zasadzie nie powinniśmy prowadzić rozmowy. No właśnie, a kiedyś telefony miały zewnętrzne antenki, nie było problemu z rozmowami telefonicznymi, w tej chwili się szuka zasięgu i stąd mamy większe promieniowanie, a druga sprawa... Mamy tyle różnych promocji właśnie, tyle różnych ofert wspaniałych, że telefon za złotówkę i tak dalej. Dlaczego nikt nie pomyśli o tym, żeby zrobić promocję na zestawy głośno mówiące? Przecież właśnie im dalej jesteśmy od telefonu, tym lepiej. Jeżeli by były tanie zestawy, choćby pod bluetootha, które można byłoby używać czy w domu, czy w biurze, czy w mhm. samochodzie, to Tym, tym, tym, tym bardziej ta rozmowa była bezpieczniejsza i kom, bardziej większa, większy komfort by był, bo telefon by leżał sobie daleko od nas na biurku, a my byśmy sobie spokojnie rozmawiali, więc tutaj jakby dwa apele. Raz o lepsze telefony z lepszymi zasięgami, do wrócić do starych antenek, które naprawdę były podprzydatne, pod a dwa właśnie do zestawu głośno Pan Dariusz jeszcze w trójce, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Darek z tej strony no, mój przedmówca trochę powiedział z, z, z tego co ja chciałem powiedzieć Odpowiadam może najpierw na pana pytanie czy można żyć bez telefonu komórkowego można, proszę zlikwidować z dnia na dzień wszystkie telefony na świecie i wszyscy będą żyli nadal to jest pierwsza sprawa, druga sprawa, którą chciałem powiedzieć miliard ludzi na świecie używa koła a mało kto wie co to jest liczba pi to akurat nikomu nie przeszkadza. Natomiast e, nie ma akcji edukacyjnej w społeczeństwie związanej e, z fizyką, e, związanej z tym, e, z świadomością, co to jest pole elektromagnetyczne. E, nawet stwierdziłbym, że pan niechcący wprowadza dezinformację opowiadając o kieszące wyłożonej czymś. Nie. Jeżeli stłumimy sygnał, nie będziemy mieli połączenia. Przedmówca powiedział. że no, nie, nie, nie. To jedno połączenie, a druga sprawa to jest telefon ciągle pracujący. No zgadzam się z panem. Generalnie, no, teraz generalnie się pan ze mną zgadza, a przed chwilą mi pan mi zarzucił dezinformację. Generalnie chodzi mi o to, że yy, znajomość fizyki w pokoleniach następujących aktualnie i następnych jest znikoma. Mało kto wie, na jakiej zasadzie, zasadzie działa Telefon komórkowy, mało kto wie Że jest to podobne do wkładania Głowy w mikrofalówkę W pewnym przybliżeniu o, No właśnie, to tym bardziej należy, ja, o tym, jeszcze, należy o tym rozmawiać Tak, Jeszcze tylko bym wspomniał, że y, Jakiś czas temu y, Czytałem o badaniach y, W Australii, mm -hmm. gdyż Australia ze względu na Układ y, geograficzny Była krajem, która stosunkowo szybko Wprowadziła te telefony komórkowe I o ile wiem, w, po 10 w 10 latach wzrosło im o 60% zachorowalność na nowotwory głowy. Czy potrafię żyć bez telefonu komórkowego? Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Wojciech Marusza, doktor nauk medycznych. Po pierwsze, przerażające dla mnie jest to, że sam rozmawiam teraz przez telefon komórkowy. Oczywiście, w miarę rosnących użytkowników telefonów komórkowych w Stanach Zjednoczonych na 300 milionów ludzi zarejestrowanych jest 255 milionów komórek. Zadano pytanie. Czy mogą powodować nowotwory? Myślimy tutaj głównie o nowotworach centralnego układu nerwowego, oponiaki, klejaki. Myślimy o nowotworach związanych z uchem i myślimy o nowotworach związanych ze śliniankami. Dotychczasowe badania na 100% nie potwierdziły, że takiego ryzyka nie ma, bądź, że takie ryzyko może nie wystąpić. W każdym razie każdy z tych nowotworów wymaga dłuższego okresu na to, żeby się rozwinął, na to, żeby się pojawił. Być może okres, w którym my używamy, telefony komórkowe jest zbyt krótki. Ewidentnie telefony komórkowe dla nas samych mogą powodować bolucha. Wydaje mi się, że najlepiej jest po prostu dmuchać na zimne. Jeżeli ktoś nie musi rozmawiać dużo przez komórkę, niech tego nie robi. Jeżeli ktoś może odsunąć komórkę, czyli miejsce, gdzie jest ta antena, jak najdalej od siebie i rozmawiać przez zestaw słuchawkowy, niech w ten sposób robi. A przy okazji warto wspomnieć, że tak naprawdę, jeżeli jeżeli chodzi o promieniowanie elektromagnetyczne, mamy w domu kuchenki mikrofalowe, które też troszeczkę emitują, chyba że są nowe i nieuszkodzone i wszystko z nimi jest dobrze. Mamy radary drogowe, których jest coraz więcej, które również emitują takie promieniowanie. To, co możemy robić, to starać się może wrócić do starego, dobrego zwyczaju, czyli do spotkań w kawiarni i zapomnieć o telefonie. Profesor Hubert Kwieciński jest, proszę Państwa, krajowym konsultantem do spraw neurologii. Dzień dobry Panu, Panie Profesorze. Panie redaktorze, witam Państwa. Przez telefon komórkowy rozmawiamy? E, jak najbardziej tak trzymam go przy lewym uchu. A nie boi się... Zwyczajowo, wyczajowo. Nie boi się Pan niczego? Nie. Czy używanie, Panie profesorze, telefonów komórkowych może wpływać negatywnie na ludzki mózg? E, nie ma na ten temat pewnych dowodów naukowych. Mm -hmm. e, ja oczywiście nie chciałbym się w powiadać jedynie w aspekcie naukowym, a bardzo przepraszam, że nie, nie byłem w stanie uczestniczyć w tej bardzo interesującej dyskusji, ale mam nadzieję, że poruszone zostały również te aspekty bardzo pozytywne, które mówią dla medycyny ile istnień ludzkich i ile życia i zdrowia zostało ocalone dzięki telefonom komórkowym. Myślę, że to było poruszane. No akurat... Mam na, na myśli tutaj telefon 112, wypadki mm -hmm. drogowe, lawiny, kataklizmy, etc. To bez wątpienia ogromny plus wynikający z tego, że w ogóle telefonia komórkowa istnieje. A czy sądzi pan, że za x lat na przykład może okazać się, że istnieje udokumentowany związek pomiędzy używaniem telefonu, a no, wzrostem ryzyka występowania raka, raka mózgu. Tak, jeśli chodzi o nowotwory mózgu, oczywiście, że nie, że nie mogę w 100% procentach takiej możliwości wykluczyć. Chciałbym tylko może jedną rzecz powiedzieć, że ja sądziłem, że ta sprawa potencjalnej szkodliwości telefonów komórkowych na jakiś czas ucichnie. Ostatni raz zajmowałem się tym chyba w roku 2004 mm -hmm. i chcę powiedzieć, że no, nie znalazłem przekonywujących publikacji naukowych po tym czasie. Amerykanie uporali się już z tym w roku 2001. Mm -hmm. e, nie widzę żadnych ważniejszych publikacji na ten temat. I e, badanie, które było badaniem spełniającym wszelkie kryteria oceny naukowej dokonane na 1600 pacjentach, trzech w szpitali amerykańskich pod nadzorem Narodowego Instytutu Raka, czyli Narodowego Instytutu Zdrowia w Betelzie w Stanach Zjednoczonych zakończyło się jednoznacznym wynikiem, że nie ma żadnych powodów do niepokoju, czy nawet do podejrzeń, żeby jakikolwiek telefon komórkowy, oczywiście jeśli się robi badanie naukowe, to się przyjmuje a priori jakieś kryteria nie, oceny. I tutaj mm -hmm. taką oceną było rozmawianie przez telefon nie dłużej niż 60 minut dziennie a przez okres pięciu lat. To mm -hmm. był okres 94-98. Także okres obserwacji prawdopodobnie jest już w tej chwili dłuższy, mm -hmm. i oczywiście były dwie grupy y, oceniane mm. ludzi, Jedni, mm -hmm. u których stwierdzono y, trzy rodzaje y, nowotworu mózgu, a druga grupa tak zwana, grupa ona się nieładnie nazywa kontrolna, to byli inni pacjenci przyjmowani w tym samym okresie do tych samych szpitali, ale bez nowotworów mózgu. I okazało się, że jeśli analizuje się, y, częstość występowania nowotworu mózgu w ewentualnym powiązaniu używania telefonu komórkowego. Właśnie w tym okresie czasu nie było żadnej korelacji. No. Problem jednak dalej trwał mm -hmm. i w Wielkiej Brytanii uporano się z tym w roku 2004. Notabene ta publikacja z roku 2001 ukazała się w bardzo prestiżowym czasopiśmie medyczno amerykańskim, który nazywa się New England Journal of Medicine. Można tam sięgnąć. Rok 2001. Natomiast w roku 2004 na ten temat zabrał głos także brytyjski tygodnik, British Medical Journal, gdzie skomentował raport tak zwanej grupy Stewarda. Był Narodowy Komitet czy to bliższe czasy roku 2004 i raport ten, bo oczywiście w pierwszej kolejności został, został przyjęty z wielkim zadowoleniem przez tak zwany przemysł tej telefonii komórkowej gdyż również zakończył się konkluzją mm -hmm. i w chwili obecnej nie ma żadnych dowodów na to żeby jakikolwiek rodzaj mikrofali bo to jest używane nie tylko w telefonach komórkowych, był, mógł być uznany za potencjalny czynnik ryzyka dla tego, co my nazywamy guzem czy nowotworem mózgu. Było jedno, ale tylko w raporcie Komisji Brytyjskiej, że musimy dać jak zwykle poprawkę na dzieci, i że w gruncie rzeczy to, co my w tej chwili wiemy, to mamy jedynie kilku czy dziesięcioletnie obserwacje dotyczące dorosłych, A no natomiast dzieci zaczynają wcześniej i tutaj być może jako neurolog chciałbym zwrócić uwagę, że Oczywiście na szczęście nowotwory mózgu u dorosłych ludzi nie są częste, chcę uspokoić. To jest nie więcej niż 5% wszystkich pierwotnych nowotworów, które u człowieka się zdarzają, ale uwaga, w wieku dziecięcym jest to głos mózgu jest najczęstszym tak zwanym guzem litem. Panie profesorze, Pani Ilono, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Ilona Gaweł i ja chciałam również zabrać głos odnośnie tego tematu. Ja chciałam powiedzieć, że ja bardzo dobrze żyję, odkąd nie mam telefonu komórkowego, który zgubiłam dwa lata temu i nigdy więcej sobie go już nie kupiłam. A nie żal tych telefonów, które tam były, były zawarte, tych kontaktów wielu... Nie było mam problemów z odtwarzaniem wielu, wielu znajomości? Nie, no nie mam żadnego problemu. Jeżeli chodzi o kontakty, to oczywiście mam te numery zapisane w notesie. Mm -hmm. A ja chciałam powiedzieć jeszcze, że stała się w sumie dziwna rzecz, dlatego że ja od lat cierpiałam na straszne bóle głowy. I to oczywiście było zbiegą okoliczności, że zgubiłam ten telefon, ale chciałam powiedzieć, że odkąd go zgubiłam i odkąd nie kupiłam przede wszystkim i nie posiadam żadnego telefonu komórkowego, po prostu już nie muszę brać żadnych leków. Świetnie się czuję i mam naprawdę e komfort psychiczny. Przypadek, czy jednak związek. Pan Paweł jeszcze. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. witam. No moim zdaniem, y no jak powiedzmy, mi się zepsuje telefon, czy coś, jestem wręcz szczęśliwy, że mogę z niego nie korzystać. Choćby dlatego, że ciągle mam zawracano głowę tym, że coś tam dzwoni, coś trzeba zrobić, czy coś takiego. No, uważam, że jest bardzo przyjemne życie bez telefonu, naprawdę. Z drugiej strony słucham, co pan mówił z tej sieci Play o telefonach, że telefony mają coraz więcej funkcji, że mają aparat, no jak dla mnie funkcje są wręcz zbędne w aparacie jak, jak chcę mieć aparat fotograficzny to kupuję sobie dobrej marki aparat taki oddzielny, no to jest wręcz jakość jakość tych dodatków w tych telefonach komórkowych jest no, moim zdaniem mizerna żeby można było używać tych, tych dodatków. No tyle tylko, takich... że to bardzo szybko się jak Pan zapewne zauważył zmienia i być może dojdziemy do takich nowoczesnych rozwiązań, które jednak będą e, niwelowały te różnice. Pan Maciej, halo, dzień dobry. Witam, witam Państwa. Witam. Od, od razu zapytam się, czy mnie dobrze słychać, bo mówię przez <laughs> Bluetooth, a słyszę opinie, słyszę, że to jednak pogarsza jakość. E, może tak, ale ponoć jest zdrowsze. Aha, no dobrze. Panie Kubo powiem zwięźle, że nie potrafię żyć bez telefonu komórkowego. Prowadzę taki tryb życia i w takiej pracy jestem, że jestem praktycznie ciągle poza biurem, poza domem. E, gdybym był pozbawiony telefonu komórkowego, w zasadzie byłbym odcięty od wszelkiej informacji o tym, co się dzieje u moich klientów. No, no po prostu nie da się tego przeprowadzić. Aczkolwiek od razu panu dodam, że mógłbym rozmawiać przez bluetooth, choć jest to trochę e, pogarsza jakość. Nawet mógłbym sobie powiesić na uchu jakieś urządzenie na sznurku do telefonu i, i nawet nie przeszkadzałoby mi to zbytnio pod warunkiem, że producenci przyłożyliby się do jakichś naprawdę sympatycznych zestawów, nie takie jakiś metr zwiniętego kabla, tylko coś lepszego. Aczkolwiek powiem panu jeszcze o jednej rzeczy, mhm. bo tutaj e, profesor nawiązywał właśnie do tego, zaczął o tym wspominać, e, tak nieco żartobliwie. Gdy człowiek jedzie na motocyklu bez kasku, to się nie musi martwić o to, czy pije wodę przygotowaną, czy nieprzygotowaną. Tak samo będąc właśnie handlowcem, który spędza dużo czasu pomiędzy tirami na drogach, który je raz dziennie, ma nadwagę, e, zawsze jest po Czy Przypuszczam, że czy to, że mogę być narażonym raka mózgu e, jest moim najmniejszym zmartwieniem. O wiele bardziej się martwię, czy na przykład nie zginę w wypadku, albo czy też innego się... A ma pan, a ma pan nadwagę? E, tak, no niestety tak, ze względu gdy, gdy przestawiłem się na ten tryb życia niestety miało tu za sobą właśnie konsekwencje Zmianie zdrowego na no, no właśnie samochodowe, nieregularne jedzenie i tak dalej. Mm -hmm. no Także to... przypuszczam, że e, bardzo chętnie usłyszałbym jakiegoś profesora, gdyby na przykład stwierdził, że rzeczywiście ludzie prędzej umrą przechodząc na treściu dla pieszych, bo jest to pra bardziej prawdopodobne, niż umrą z powodu raka e, spowodowanego. Ale to nie, e, trzeba, nie to... trzeba chyba pytać, to jest jednak oczywiste. Bardzo, no to... bardzo panu dziękuję i mimo wszystko I... zdrowia panu życzę. I... Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia 7, trójek kierunkowy 022, Adam Owczarek, miesięcznik Mobil Internet życie bez komórki, choć wiadomo, że będzie to niewygodne. Nauczyliśmy się mieć ten podręczny telefon w kieszeni. Służy nam on nie tylko do komunikacji, ale także do, nie wiem, zabawy. Ułatwia nam pracę i stał się takim nieodzownym, codziennym naszym towarzyszem. Choć oczywiście, no, kiedyś ich nie było i żyliśmy. Teraz znam osoby, które nie mają telefonu komórkowego i jakoś funkcjonują. Nie mają z tym problemów. Jeszcze jedno zalecenie A propos ograniczenia, proszę Państwa, negatywnego wpływu promieniowania telefonów komórkowych Zalecenie dość oczywiste, że lepiej wysłać SMS niż rozmawiać przez telefon Za, a nawet przeciw Czy potrafię żyć bez telefonu komórkowego, pan Marian? Halą? Tak Tak czy Jest. nie? I oczywiście bez telefonu tak, komórkowego mhm. mogę żyć i nawet w życiu nie rozmawiałem przez telefon komórkowy. Ja się nazywam Marian Kłoszewski, jestem radioelektronikiem, byłym żołnierzem zawodowym, pracowałem na radarach, mm -hmm. radiostacjach, tudzież innych urządzeniach radioelektronicznych w szerokim zakresie mocy i częstotliwości. Radiostacje były gdzieś tam dalej anteny, natomiast Telefon komórkowy emituje mikrofale, których długość jest współmierna z częściami anatomicznymi człowieka, z ręką, z głową, z wymiarami mózgu i to się proszę Państwa przykłada do głowy, do ucha, gdzie jest najbliższa odległość od mózgu. To jest, to jest jakieś nie, wielkie nieporozumienie, proszę Państwa. Wielkość energii, wielkość mocy właściwie, bo energia wchodzi w czas jeszcze, wielkość mocy jest... Nie, miliardy razy wyższa od poziomu tła naturalnego stworzonego przez Boga, jaką mamy w naturze. A my tą energię przykładamy. Panie Marianie, chcę zatem zatem, dwa słowa zatem dodać. pan nie ma żadnych wątpliwości, że nie mam żadnych, użytkowanie bo, takie musi być szkodliwe? Jest szkodliwe, dlatego że ja zajmuję się tym i mam osoby poszkodowane, chore na nadwrażliwość. Chcę jeszcze dodać, bo tu jest dyskusja taka, że telefon komórkowy ratuje. Były takie artykuły. Natomiast był również artykuł w gazecie wyborczej mm -hmm. dwa lata temu, że 2600 osób ginie na drogach rocznie w Stanach Zjednoczonych. Nie mam danych z, z powodu rozmów przez telefony komórkowe. Pewnie zarówno kierowców, jak i, jak i użytkowników innych dróg pieszych. Nie mam danych to ciekawe, z Europy. ciekawy argument, bo Proszę zapewne, pana, zapewne taki nie? No właśnie. Kilka tysięcy z, z powodu rozmów na świecie, by policzył i czy ratuje, to ja bardzo wątpię. No, z Dlatego... jednej strony tak, z drugiej strony, jak słyszymy, nie. Panie Marianie, przepraszam, że kończę, ale chcę dać szansę jeszcze pani Renacie na przykład. Pani Renato, witam, halo. Halo. Dzień ja jestem zdecydowanie przeciw używaniu, aczkolwiek uważam, że każdy jest uzależniony od czegoś. Ja, na przykład, od suszarki do włosów. Ale. Bez telefonu komórkowego żyję. Nigdy nie miałam. Mam nadzieję, że długo nie będę musiała kupić. A czym się objawia uzależnienie? Przepraszam, tak przy okazji zapytam od suszarki. Nie wyobrażam sobie wysuszenia włosów inaczej niż suszarką. A to nie można posiedzieć i poczekać? No nie, bo one nie będą miały takiego kształtu, nie umodeluję i tak dalej. Aha, rozumiem. No, natomiast Bez telefonu komórkowego myślę, że całkiem dobrze można żyć. Um, I chciałam powiedzieć, że zgadzam się z przedmówcą, że um, tu zostało powiedziane, że ratujemy życie um, dzięki komórce natomiast uważam, że też jest dużo wypadków przez komórki i jeszcze jeden aspekt tutaj poruszę, to mianowicie to, że właśnie komórka ma dużo różnych gadżetów, chociażby to, że można nagrywać filmy i nie wiemy, że niektóre filmiki nagrywane właśnie komórkami zrobiły też wiele złego. No, ale to już, do internetu to i tak już dalej. zupełnie inny aspekt tak. tej rozmowy. Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry, witam panie Dzień Kupu. dobry. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana. Dziękuję za, za audycję. Oczywiście na początku odpowiadam tak. Komórka jest konieczna. Według mnie jest to wymóg dzisiejszych czasów. Bez komórki się nie da. Jeżeli pan pozwoli, jestem fizykiem z wykształcenia, pracuję jako informatyk od wielu lat. Uważam, że po się komórka jest potrzebna, ale chciałbym zasygnalizować pewną sprawę, ponieważ mm -hmm. od jakiegoś czasu bardzo często stawia się stacje bazowe, telefonii komórkowej, które są bez wiedzy mieszkańców. Wiadomo, że szkodliwość stacji bazowych ma wiele, zdecydowanie większą moc Mniejsza komórka. Także chciałem sygnalizować ten temat. E, zapytanie, kiedy będzie prowadzona audycja, ponieważ mam wiele na ten temat do powiedzenia. Wrócimy do tematu zatem jeszcze Robert Kuliś, tygodnik Angora. Nie posiada telefonu komórkowego. Jestem osobą nieposiadającą telefonu komórkowego. Może wynika to z moich jakichś specyficznych cech charakteru. Nie wiem, cenię sobie bardzo prywatność, intymność i staram się sam decydować, kiedy ja do kogoś stwonię nie kiedy ktoś do mnie. Ludzie nie dowierzają mi, że nie mam komórki, z tego powodu mam problemy. Ludzie nie wierzą mi, że nie posiadam telefonu komórkowego, uważają, że po prostu jestem niegrzeczny i nie chcę im podać, zwłaszcza w momencie, gdy oni sami przedstawiając się udzielają mi swój numer telefonu komórkowego. Czasami rzeczywiście mam problem, ponieważ sam widzę, że jestem niewiarygodny. Zdaję sobie sprawę, że kiedyś polegnę i będę musiał po prostu nabyć telefon komórkowy. Nie wiem, być może stanie się to w momencie, gdy komórki będą miały... Jeszcze jakieś dodatkowe funkcje, nie wiem, związane na przykład z kartą płatniczą. Trudno mi jest w tym momencie powiedzieć i wyobrazić sobie, co to będzie. Za 8 minut 13.00 ponownie na antenie pani redaktor Aleksandra Postoła, dziennikarka Tygodnika Wprost i pan profesor Hubert Kwieciński, krajowy konsultant do spraw neurologii. Witam Państwa. No, witam serdecznie. Dzień dobry również panie dobry. profesorze. Dziś na pytanie, czy potrafię żyć bez telefonu komórkowego, 60% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak. 40% nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego. Z drugiej strony pamiętamy, że mm, bodajże 77% Polaków posiada... Telefon komórkowy, co najmniej jeden, a przecież spora część posiada więcej niż jeden, stąd liczba telefonów komórkowych w Polsce przewyższa liczbę mieszkańców. Panie profesorze, skończyliśmy rozmowę na wątku dotyczącym dzieci. Dlaczego nastoletni bardziej narażeni są na promieniowanie elektromagnetyczne niż dorośli? Myślę, że z tego do... ja nie, nie potrafię powiedzieć, czy tak w rzeczywistości jest. Mogę jedynie powtórzyć to, co mówiłem wcześniej, że tak zwane nowotwory, pierwotne podkreślam nowotwory, bo nie każdy nowotwór jest rakiem, są częstsze w wieku dziecięcym niż u dorosłych, także to musi być zdecydowanie odmienność biologiczna. I czynniki rozwojowe tutaj odgrywają rolę mm -hmm. i myślę, że w przypadku dzieci. Jest tak jak wszystko, może wymknąć się z pod kontroli, spod kontroli dorosłych. I jeśli mogę odwołać się jeszcze raz do grupy tej ekspertów kierowanej tej komisji przez Stewarta z 2004 w Anglii. To... Mm -hmm miał rangę Narodowego Komitetu, to jedyne zlecenie, które tam jest dla dzieci, a właściwie dla nas dla rodziców jest takie, żeby jeśli dzieci nie muszą, to nikt nie używają telefonu komórkowego dla rzeczy, które nie są niezbędnie konieczne. I tyle, to można powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, co będzie, trudno mi jest powiedzieć, a w chwili obecnej trudno będzie przeprowadzić w pełni wiarygodne badanie naukowe, bo to mm -hmm. musiało być wieloletnie, prospektywne badanie, prospektywne, to znaczy zaplanowane od dzisiaj na 5 czy na 10 lat, e, dokonane na populacji śli, e, które są nieletnie, i tutaj oczywiście w tym raporcie e, Stewarta pojawiają się e, te problemy etyczne. Czy my mamy prawo? prosić dzieci, które nie mogą decydować o sobie, żeby świadomie wyraziły zgodę na to, że będą uczestniczyły w jakimś badaniu, bo my chcemy im ograniczyć używanie telefonu komórkowego. Tu jest problem. Prawdopodobnie on nie będzie łatwy do rozwiązania. No tak, ale z drugiej strony yy, można wskazać wielu naukowców, wielu utytułowanych badaczy, którzy wypowiadają się jednoznacznie. Redaktor by yy, po postoła zbierając materiały, wypowiedzi, opinie, yy, na tknęła się no, nieraz nie dwa na wypowiedzi, chociażby pana profesora Ronalda Herbermana, to jest pan pracujący na Uniwersytecie w Pittsburghu, którzy, twierdzi, który, którzy twierdzą, że właściwie nie powinniśmy czekać na ostateczne wyniki badań, że lepiej zapobiegać dziś, niż żałować jutro. Pani redaktor? Zgadza się. Były to, Było to dosyć radykalne ostrzeżenie, które on wysłał do wszystkich pracowników uczelni Uniwersytetu w Pittsburghu. Polegał na badaniach m.in. doktora Lenarta Hardela ze Szwecji, ale i kilku innych przeprowadzanych w ramach Interphone. I z tych badań wynikało, czy jednoznacznie, no to jest właśnie dobre pytanie, nie wynikało jednoznacznie, że telefony komórkowe są szkodliwe zawsze i dla każdego. Natomiast przynajmniej część z tych badań wykazała tę szkodliwość i, i on właśnie powiedział, że lepiej powinniśmy teraz ostrzegać niż później żałować. Panie profesorze, na koniec jeszcze taka, taka dygresja. Ta rozmowa dzisiejsza, ta audycja troszkę mi przypomina audycję, którą kiedyś prowadziłem dotyczącą żywności modyfikowanej o, genetycznie. genetycznie. No, to tutaj też zdania są podzielone, ale ja przyznam, ja wiem, ja niewiele na ten temat wiem, ale przyznam, że ręki na pińku bym nie położył. Czy na przykład za 10, 20, 30 lat nie okaże się, że ta żywność ludzkości zaszkodziła? Jeżeli mogę jeszcze powiedzieć dwa słowa, to po pierwsze... W lecie tego pana, nie znam nazwiska, dyrektora Instytutu w Pittsburghu, oczywiście było to dość duże wydarzenie medialne, ale pragnę zwrócić uwagę, że na ten temat nie ukazała się żadna publikacja naukowa. Ten sam był dyrektorem Instytutu, nie wiem czy nadal jest i on zakazał chyba używania telefonów komórkowych. Tak, jest. tak. I pracownikom ja zakazywał, ale chciałbym prosić Państwa wszystkich, bo ja w tej chwili rozwijam ze szpitala. W wielu szpitalach niemieckich, amerykańskich są prośby, ale ale To nie z tego powodu, że, że to ma kancerogenny efekt, Żeby państwo nie używali telefonów komórkowych na terenie szpitala. Są znaki przy wchodzeniu do dużych szpitali, tam gdzie mm -hmm. jest nowoczesna aparatura, dlatego że mogą one zakłócać pracę. To tak przy okazji. Będziemy na terenie... Tak, na natomiast, terenie. żeby mm -hmm. uspokoić wszystkich, ja jeszcze dalej powiem, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i w Polsce tego typu Narodowy Komitet Ekspertów powstał i ogłosił własny komunikat. Podobnie jak zrobiła to Holandia, podobnie jak zrobiła to Szwecja. Wcześniej wymieniłem Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. I również odwołam się do Światowej Organizacji Zdrowia, która po raz ostatni w roku 2004 zorganizowała specjalny workshop na ten temat w Stambule i konkluzja była z tego taka, że właściwie w chwili obecnej jeżeli chcemy zbliżyć się do tego, czy ryzyko dla dzieci jest większe niż u dorosłych, to powinniśmy ten problem przenieść do laboratorium, czyli dokonać bardzo gruntownych i, I, posługiwać, się in vitro, po i posługiwać się po prostu udokumentowanymi ryzyko, badaniami. A mm -hmm. nie na przykład planować badania na dzieciach. Tak, no taka jasne. By moja Musimy tak. kończyć, drodzy Państwo. Bardzo no, to dziękuję. To Aleksandra Postoła i profesor Hubert Kwieciński na antenie trójki. My spotkamy się jutro o godzinie 12. Obecność obowiązkowa.